debat, osoby zainteresowane strony. No ale nie daj Bóg pominę, bo nie będę się nie czy, czy, czy, i te i, i, i, i Myślę, że to przez Pana, ja bym poprawiał, że Pan wystartował koniecznie do Rady Miasta za dwa lata. Będę Pana namawiał i będę namawiał ugrupowanie, które będę ja popierał, że Pana zaprosiło na tą listę. Ja pan, bo mi się wydaje, że jednak jest taka sytuacja, że nam jako radnym i mnie jako prezydentowi zależy, bo ja się nie boję spotkań z mieszkańcami. Ja, ja, ja, lubię, ja lubię, ja czuję dużą salę. Ja się nie boję tych spotkań. I nam, z, mnie zależy, żeby było tych ludzi jak najwięcej na tych spotkaniach. I jak Pan chce, to, to możemy najbliższą debatę, którą zrobimy. Zaproponuję Panu, żeby Pan rozpisał, jak ją przygotować. Tak, może Pan ją nawet poprowadzić. Więc jak Pan osiągnie sukces, to my chętnie przyjmiemy od Pana te wzorce, żeby te debaty wziąć. Natomiast to, co Pan proponuje to według mnie jest zaciemnieniem. Tak, tak samo jak internet. Rzucamy wszystko w internet, tylko jest też na końcu przejrzystość internetu. Bo to jest tak, jak, była jedna, jak były dwie stacje telewizyjne, to ta oglądalność była albo 30, 70, 40, 70, 60, albo 55, 65 albo 10, 90. Jak jest z tych stacji 10, to w tym momencie ta oglądalność musi się na 10 rozłożyć. Wiadomo, że niektórzy będą ich po 30 i tak dalej. I teraz jak my też już wszystko włożymy w ten internet, to ludzie już nic nie znajdą, bo ja już mam kłopoty, jako człowiek w miarę kumaty, poruszania się na przykład po stronie miejskiej, nie dlatego, że ona nie jest jasna, bo są gorsze wielu stron, natomiast też po jakichkolwiek innych stronach, nawet po pańskiej stronie, bo tego jest za dużo po prostu, jak już zaczyna być za dużo, to człowiek, no, to jest tak jak ja na Facebooku mam 2,5 tysiąca znajomych, tu mam zdecydowanie ze stron tylko społecznościowych, tak? To ja bym musiał się cały czas, żeby śledzić, co oni myślą. Nie jestem w stanie śledzić, co oni myślą, bo, mam 2 bo te 2,5 tysiąca osób, co pewien czas się uaktywnia. I dlatego apelowałem do Państwa, żebyśmy o jakąś nieprzyjmowanie tego problemu, do Pana o to, żeby Pan nam nie komplikował z życia, bo to nie jest ułatwianie życia, to nie jest, to nie jest zrobienie tego, żeby mieszkańcy przyszli, tylko jest to skomplikowanie. Poza tym co najważniejsze, wyklucza Pan też pewne grupy społeczne, na przykład tych, którzy są przywiązani do łóżka, przywiązani do krzesła, bo nie mogą wziąć udziału w debacie, ale mogą udziałać komputerem, czy jest to wykluczenie pewne społeczne. Tak? Poza tym ja, ja nie chcę, żeby na przykład o decyzjach, na przykład jak ma wyglądać strona internetowa decydowała debata, bo uważam, że o tym powinien decydować internet, żeby dyskutować z ludźmi młodymi, trzeba pójść do ludzi młodych, a nie zapraszać ich do ratusza, bo oni po prostu nie przyjdą. No, tak samo jak nie można definiować, wie pan, gdzie ma się odbyć spotkanie i tak dalej, bo być może, że ono nie będzie na sajtku, będzie na boisku, bo będzie dotyczyło boiska, bo jak ja się chcę spotkać z młodymi ludźmi odnośnie boiska, to nie ustawiam w koło, tylko spotykam się na boisku, idę z nimi i rozmawiam z nimi na stojąco na boisku, żeby zaraz z nimi zagrać w piłkę albo ktoś zagrał w piłkę, bo oni nie przyjdą mi do żadnej sali na debatę. Uważam, że ten projekt jest bardzo zły dla demokracji, jest cofnięciem się o kilka lat tym, co, co Sopot demokratyczny uzyskał, a naprawdę w Sopocie z tą demokracją nie jest najgorzej w porównaniu do innych miast że nie jest, nie jest tak jak w Australii czy w Ameryce trudno, no jeszcze tego, żeśmy nie doszli, natomiast nie jest najgorzej i uważam, że takich szkodliwych projektów nie powinno się przyjmować, natomiast kończąc jest jednoznacznie, proponuję, że wpisać, żeby nie było, że my się boimy debat, że będą w każdym, w każdej sprawie będzie, że przy każdej konsultacji muszą być przeprowadzane debaty, nie pisałbym, że debaty, ale debaty, prawda? bo jedna debata to jest zdecydowanie za mało i nie może być tylko jednej debaty, wspomniałem Pan też, że to trwać jeden dzień, a uważam, że to powinno trwać wiele dni i tak dalej. No i w konsekwencji oczywiście nie wyklucza Pan budżetu obywatelskiego ze swojej uchwały, ale według mnie to ten budżet obywatelski odkłóci się zupełnie z tą uchwałą. No i wracamy trochę jak to Marcin nazywa takiej demokracji pierwotnej, która nie ma tradycji w społeczeństwie polskim poza sejmami e, szlacheckimi, tak? ale te sejmy szlacheckie wiemy się niedobrze skończyły. I nie ma sensu. Demokracja też nie polega na tym, że kto jest bardziej wyszczekany, kto jest bardziej wygadany, że musi mieć rację, bo wtedy to ja zawsze miał rację. No niestety, no muszę to stwierdzić nieobiektywnie. Tyle. Dlaczego? Dlatego, że budżet loterski ma specjalną formułę myślę, że warto mu doskonaleć z dokonało, tak jak było to wygląda ja dotychczas i warto też zupełnie napracować. A gdzie ja tu powiedziałem nieprawdę? No w tym na przykład punkcie, że budżet laterski jest zapisany w tym Nie, nie, nie, ja radę... powiedziałem, że dlaczego pan nie zapisał budżety. Jak pan słuchał uważnie. Bo ja panu właśnie powiedziałem, dlaczego pan nie chce także budżety obywatelskiego. Budżet no nie, a dlaczego pan według tego regulaminu nie chce go tego? też twierdzi Pan na przykład, że ten regulamin reguluje sposób prowadzenia debaty według mnie, nie ma tam nie jednego słowa na ten temat. Także jest tylko napisane, że ma być formą debaty i nie jest to taki sposób. Jeżeli chodzi o udział osób niepełnosprawnych Ale jak nie ma internetu. To może być się drogą broszkę. Proszę nie manipuluj tutaj Państwom radnym, że e, rozumiem, że owszem, każdy obywatel ma prawo zabierać głos, natomiast osoby niepełnosprawne, osoby, które e, tak naprawdę ten regulamin konsultacji ogranicza możliwość zapoznania się z tematem. Dotychczas konsultacje, które my prowadziliśmy, one trwały. 4 tygodnie, 6 tygodni. Ten regulamin konsultacji, to jest, to jest w ogóle fundament, którym tak naprawdę się rozróżnimy, wprowadza, że konsultacje mogą trwać 10 minut. Konsultacje mogą trwać 10 minut. I tutaj jest tak naprawdę jest zapis, że który uniemożliwia, który uniemożliwia już nie chcę chodzić na takie niuanse, ale który uniemożliwia praktycznie odbycia więcej niż jednego spotkania w ramach konsultacji społecznej. Jest, to nie jest uniemożliwia. Nie, nie, no to trzeba wiesz, że w naciskie po prostu No to nie może być, przepraszam, możliwe. No to nie, nie może być tak, przysłać, no. Nie, no trzeba się wiesz, posługiwać tekstem, tak? I, i bo, bo, bo, tak wiesz, no, no rzucamy punkt czwarty, podpunkt trzydziesty, a po osiem. Jakbyście Jak ostatnio rozmawiali, to porozmawiamy z panem prezydentem. For, for, for, na forum większej hmm. hmm. hmm. że jedna, debata nic nie rozwiąże. Pan prezydent przecież i to musi być więcej debat i więcej rozmów. Tak? To jest radość. Druga sprawa, jak będziemy odmawiali, bo ja jestem tak samo tym, żeby docierać do mieszkańców. Ale co, co będzie, jeżeli ci mieszkańcy na przykład wyjechali w tym dniu i nie będą mogli, dlatego że mają łupek albo są niepełnosprawni, jeżeli my ograniczymy pewne rzeczy? To my. Na debaty. Bo tak, to po prostu tak naprawdę no, jesteśmy odpowiedzialni za te y, osoby, które nie będą mogły w tej debacie uczestniczyć. Ja, ja, ja się z Tobą zgadzam, że trzeba jak najwięcej uświadamiać. Na takich spotkaniach ktoś, kto nie wie o szczegółach, na tych spotkaniach się może dowiedzieć, ale na pewno nie mogą trwać jeden dzień, czy tam 10 minut, czy Muszą, Muszą. Ja nie wiem, tego, no to, to jest tak, że no, Dobrze, ja, ja, ja, ja tylko swoje powiedziałem, bo ja też, też nie chcę tutaj mieszać w jakieś tam yy, Ja tylko dowiem, że podczas ostatniego spotkania jedyną rzeczą budzącą wątpliwość było, yy, właśnie, czy to może być wyłącznie. To, to tak. tam, to, I najważniejszą i rzeczą. Wiesio był przeciw, ja się wstrzymałem, a ja, bo, ja byłem z, a z Piotrem za tym, tak, że ja się zgadzam, to jest bardzo ważna rzecz i tutaj też Pan Prezes ma rację, mówiąc na przykład, że się obawia frekwencji na takich spotkaniach tak? i to jest oczywiście, że to jest e, istotna rzecz, którą, ważne, którą należy wziąć pod uwagę, ale zastanówmy się też, dlaczego mieszkańcy nie chcą przychodzić na spotkania, to nie dlatego, że nie lubią być z domu, tak? oczywiście mogą być też takie osoby nie zaprzeczą, tak? ale przede wszystkim mieszkańcy chcą być traktowani na serio, tak? chcą żeby ich głos miał znaczenie, i nie chcę przychodzić na spotkania, na których wypowiadają się urzędnicy, mieszkańcy mają coś tam, co mogą sobie powiedzieć, a potem rozchodzimy się z nich, tak? Ja w takich spotkaniach organizowanych przez chwilą ja brałem udział i wiem dobrze, że to nie działa zachęcająco. Tak? Takie spotkania mam, pan, przecież nie mają sensu. To ja mam proszę, pan zorganizuje spotkanie, ja panu przeznaczę specjalny budżet, pan, pan wystąpił o obiad, obiad, jak pan to to spotkanie, spotkanie, i... no spotkanie, no ile osób przyszło. W głosowaniu brało się ponad 50, tak? I, co to, I, dobrze to, było? To, I to jest, to jest dla pana interestatywna na... grupa mieszkańców. No, nie, absolutnie. danym tematem. No Oczywiście, że jeszcze to wszystko zależy od, od sposobu tak itd., no to trzeba mieć środki, że miasto sobotu dysponuje takimi środkami. I teraz, dlaczego jeszcze raz wracamy do tych tak, Bo to regulamin konsultacji społecznych mówi o tym, że sposobem na przeprowadzanie konsultacji społecznych, ale nie takich spotkań, tutaj pan prezydent subrało, że chce się spotkać z młodzieżą, porozmawiać o do tego nie potrzeba konsultacji społecznych, bo one są regulaminem. I regulamin konsultacji społecznych ten mówi wprost, że spotkania informacyjne, takie, że ktoś chce się spotkać z tej dyrekcji, czy ktoś z mieszkańcami, nie muszą być z tym z regulaminem. Po prostu można się spotkać z młodzieżą na pobisku i z nim poznawać. Nie ma żadnego problemu, tak? Specjalnie jest to celowo wykluczone. Tylko nie nazywa się to konsultacje społeczne z mieszkańcami społecznymi. Tak? I to z grupą młodzieży tam ktoś się spotkał pozna, Tak? I teraz ten regulamin mówi o tym, co? debata, ale debata nie musi trwać jeden dzień, nie musi, może być rozłożona na kilka tak? komuś, na przykład trzy spotkania i tak dalej, tak, ale nie tak, że spotykamy się w spółdzielni, coś tam sobie porozmawiamy, na przykład na Borobinie, czy potem spółdzielni na 23 marca, dla różnych grup osób. Dlaczego? Dlatego, że one nie są w stanie wymienić się między sobą informacjami, tak, że ktoś coś powie na spotkaniu na Borobinie, to mieszkańcy, na przykład w tego nie usłyszą, tak, i chodzi o to, żeby był zapewniony sensowny przepływ informacji, Zgadzam się, że to będzie niższa frekwencja na tych spotkaniach niż kiedy jest e, rozesłana ankieta do wszystkich mieszkańców i mieszkańcy tylko sobie zaznacza krzyżych, znaczy lecz wrzuca, nie, nie mówię, odrzuca to do i po wszystkich, tak? Ale wiemy też równie dobrze, że przy tego, tego typu e, konsultacjach, które są w formie pisemnej, wszystkie argumenty nie docierają do mieszkańców, tak? Bo mieszkaniec ma kartkę, może sobie zaznaczyć, ja że on się nie zastanawia, tak? czy przystanie prawa jest porządku, czy tonem od to jest dobry pomysł, nie słyszy opinii innych mieszkańców, nie słyszy opinii ekspertów, nie musi. Tak? Mechanizm nie zapewnia tego. Tak? Czyli jeżeli głosowanie, czy głosowanie czyli jeżeli udział mieszkańców w tych konstytucjach ma być świadomy, jeżeli mieszkańcy mają wypowiadać się w taki sposób, żeby radni brali to pod uwagę, przecież po to to robimy. Tak? Z mojej strony jest to po to, żeby dać radnym i prezydentowi możliwość usłyszenia czego chcą myśleć, tak że potem, żeby potem radni mogli działać zgodnie z wolnościami. Jednak po co to robić? Jeżeli konsultacje są przeprowadzone po łebkach, tak, nie, nie, było, nie była się dyskusja, czy nie zapoznali się ze sprawą tylko coś zrobili, a jeszcze gorzej kliknęli w internecie, no to po co? To nie tego w ogóle nie robić. Co z tego, że była mapa frekwencja 2000? dlaczego Pan traktuje jako wariat tych głupków, tych mieszkańców Sopotu, czy oni czytają gazety, czytają internet, słuchają radia, słuchają telewizji, czy według Pana, e, według mnie, e, mają swoją wiedzę, swoją wiedzę nabytą jako mieszkańcy, nie może Pan traktować ich jako wariatów, że jeżeli nie przyjdą wysłuchać konsultacji, to już nie mogą zagłosować. Mogą, ale co no. będziemy mieli za wynik. Ale normalny wynik, taki wynik jak Pan, e, tak jak, a co to co, znaczy, budżet to dla Pana jest złą procedurą. Tak, procedurę. Tak? No, no wie pan, ale tu się różnimy, tak? Nie, no, no, bo pan zależy na frekwencji. Nie, mi nie, pan pan nie pan zależy, pan zależy z... na frekwencji. Mi zależy na tym, żeby mieszkańcy wyrażali swoją opinię. Ja I żeby pan była pan... jak największa ilość mieszkańców. żeby wyrażali swoją opinię, to co myślą. I głosując, wie pan, część w ogóle mnie to nie interesuje, a część wyrazi swoją opinię. I nie jest opinią 50 osób, które przychodzi. No, to nie są badania to fokusowe. To, to wszystko zależy od tego, jaka jest w temat, temat, Tak. Czasami 2000 Propozycję, że Pan badanie na królikach przeprowadzał gdzie indziej. Bo wie Pan, jak Pan nam na przykład proponował, żeby radni nie mogli ocenić, ten zespół do spraw budżetu obywatelskiego to, co zgłoszą mieszkańcy, to Pan dzisiaj głosował, a czy sadzić palmy wzdłuż Monte Cassino? Tak, bo taki był wniosek. Czy, no nie, no jest taki wniosek o mieszkańców. Był był był. był, był, był. No ale obojętnie, wsadzić palmy. Wniosek, Panie Przewodniczący, ja to, ja no nie, że pan niech pan nie robi tam zawiatu, po to nie ma sensu. Ja m, widzę, że tutaj propozycja, którą przedstawił pan prezydent, żeby uzupełnić tamten y, regulamin rezerwów roku tym tym zapisem, że jest każda każda konsultacja jest każdej konsultacji powinna być no, powinny być debaty i to to, to, to to jest rzeczywiście i w tych debatach te debaty, można potem popierować i po to w właściwie sposób zależy od o kierunku za uważam, że jest suficzny. Tak. Ja i Zwróćmy znaczy, tak? uwagę na to, co taki zapis, na przykład, który Pan Prezydent, Pan Przewodniczący, tutaj popiera, że dodać do zgody kontrolowanej pisemnie, tak? bo Teraz Pan się Pana. Konsultacje mogą polegać na dokonaniu wyboru pomiędzy aktualnymi wariantami, udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania, wyrażeniu opinii, w uwagi w sprawie biegnącej przyjmującej konsultacji. Konsultacje przeprowadzane są w formie odpowiedzi na ankiety, innej formie pisemnej bądź elektronicznej. Tak, tak czy inaczej jest ankieta, nawet jeżeli jest przesłana w jeżeli to jest sądzę chodzi o to, że ktoś klika i nie musi przyjść na spotkanie. A nie no, nie musi. musi, oczywiście, że nie musi, bo no to naprawdę. jest tylko wolna wola. Teraz, ale nie. teraz proszę zauważyć właśnie, mamy doświadczenie z soboty, z takim modelem, tak, że są debaty i jest możliwość wypełnienia ankiety yy, i wrzucenia jej do łonych, tak, i takim czymś jest budżet, ten nawet z roku. Wiemy, że były organizowane debaty, spotkania z mieszkańcami? Byli. Jaka była frekwencja? Żołnierze. Gdzie była frekwencja? W sumie w było pisemnie, około tak? 250 osób, to jest tak mało no te nie, wszystkie spotkania. To nie, to jest, to nie jest, to jest mało. Te, według mnie to było ale nawet jeżeli panu panu 10 razy mniej, tak, i przyjęło udział w głosowaniu pisem. Dlaczego mieszkańcy nie przychodzą na spotkania w sprawie Oni muszą. Nie ma żadnego, obu, nie ma żadnej potrzeby, no, tak? to jest bardzo no, to jest moja nie, dobra wola, Ja nie chodzę do teatru, bo nie lubię, to, no, to moja wola. Może się źle wyraziłem, Chodź. Tak? Że tak, nie się, konieczności, tak? nie ma żadnej przyjeka. Nie ma żadnej potrzeby, tak? Jest co innego, którego, jeżeli badań. było spotkanie na przykład w sprawie skweru, to ten pierwszy będzie miał, tak? I była tylko formuła spotkania, tak? Nie było konsultacji no, dodatkowych przez internet to było tak na salę, tak? bo mieszkańcy wiedzieli, że to jest ten moment i do niego na nowe rezykcje. Jeżeli dajmy mi informację to w formie pisemnej, to mieszkańcy nie idzie na debatę. To jest rozgnięcie wszystkiego, tak? Zanim Marcinowi bior na głos, bo, bo według mnie budżet obywatelski jest wielką wartością. I ja że tak powiem, w sposób, no, yy, Zaskakujące, a może nie zaskakujące, ale pobudza ludzi do że jakiejś tam aktywności angażuje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I jak mówisz, prawda, że wolałbyś, bo to w innych formach, prawda, to w sposób automatyczny wskazujesz to na, na absolutną marginalizację, prawda? I no, no, no, to jest. Ale przecież mamy doświadczenie z innymi krajami, że żyjemy na no jakimś. W innym planecie, tak? tak. Wiemy, że... Ale w innym kontynencie. Nie, ja się nie zgadzam absolutnie. Może po prostu co, co, co mam do powiedzenia? Yy, Ale to, bierz, to Marysia a potem Piotr, tak? W <metycji> w no. Bo, ja. e, proszę Państwa, cały problem, który, który też tutaj wynika, wynika też z pewnego rozbieżnego pojęcia. E, ideą ustawodawcy w ramach konsultacji było tylko i wyłącznie i to jest w literaturze przedmiotu, czy w komentarzach do ustawy o samorządzie gminnym, że konsultacje mają zebrać opinie, zebrać opinie i przedstawić je organom, prezydentowi i Radzie. I tak jest zamysł ustawodawcy. Ten przedłożony projekt regulaminu, to znaczy wiecie Państwo to nie, że my go odrzucamy. Ja rozumiem, że my też kierując się jakby roztropnością i dobrem i tym, żeby on mógł funkcjonować on też musi być zgodny z prawem. Jednak ten przedstawiony projekt regulaminu, on ma bardziej tworzyć rzeczywistość a nie, a nie i tylko i wyłącznie czego, co założył ustawodawca, zebrać opinię, bo takie, takie taki jest, to jest założenie w ustawie o samorządzie gminnej. Dalej ten y, przedłożony projekt konsultacji pomimo, to jest jego 15 wersja bądź czternasta, ale wydaje mi się, że 15. Y, mimo wielu różnych chęci y, chyba nie jesteśmy w stanie go poprawić, on jest naprawdę pełen różnych niedoskonałości nie, nielogicznych zapisów nieostrych i niekonsekwencji dlaczego powiedziałem że tylko i wyłącznie może być jedno spotkanie? I podaję przykład ja tak pan trzeba, spraść, żeby podać przykład paragraf drugi mówi Konsultacje społeczne, owszem, mogą być rozłożone na kilka spotkań, ale kolejne zdanie, nie mogą to być jednak spotkania na ten sam temat dla dwóch lub więcej różnych grup mieszkańców. I proszę zauważyć, że ten zapis, jeżeli dzisiaj spotkamy się w takim gronie i będziemy dyskutować trzy godziny, nie osiągniemy konsensusu i jutro yy, nie będzie pani Ania, będzie pani Beata, to już my nie możemy się spotkać, bo to już jest inna grupa. To już jest inna grupa. Yy, I tak dalej. Więc to jest szereg takich rzeczy, które są tokami niefunkcjonalne. Yy, tu jest myślę, że klucz problemu, o którym my mówimy. Yy, konsultacje mają tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym służyć do zebrania opinii przedstawienia ich organów gminy. One nie mają tworzyć rzeczywistości. I tu jest, mi się wydaje, jedyny problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Druga rzecz, co mnie zastanawia, dlaczego Rada Miasta jest pozbawiona wpływu na proces konsultacji. Totalnie tego nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego Rada Miasta nie ma prawa, Z za zapisu tu. Po prostu go nie ma, jeżeli go nie ma. Rada Miasta jest pozbawiona wpływu na konsultacje. Rada miasta nie ma wpływu. Rada miasta. Ale jako organ? Jako, jako organ. organ. Ja, rada jakim miasta. się nie, nie, nie, nie. Rada miasta. jest. Rada, rada miasta nie ma wpływu na przedmiot konsultacji, nie ma wpływu na termin konsultacji, nie ma wpływu na plan i harmonogram konsultacji, Rada miasta nie ma wpływu na miejsce konsultacji i Rada miasta nie ma wpływu na kształt ankiety, kształt pytań itd. Rada Miasta nie ma żadnego wpływu. Proszę zauważyć, że dotychczas uważam, że to jest bardzo dobry zapis. Polega on też na tym, na takiej wzajemnej dyskusji. My staraliśmy się Państwa do czegoś przekonać, Państwo nas do czegoś przekonać i staraliśmy się wypracować konsensus. My, jako prezydent, administracja prezydenta i Rada Miasta. W tym zapisie Rada Miasta jest totalnie pozbawiona wpływu na konsultacje. Ja nie wiem dlaczego. Proszę, skoro nie ma tego zapisu? Władze z powodu spraw konsultacji społecznych, przewodniczący Rady Miasta, długich wiceprzewodniczących Rady Miasta, po jednym przedstawicielu z każdego klubu. I teraz, czym się zajmuje ten, ten zespół? Właśnie z Pirackiem wiedział, że nie ma wpływu na mieście i tak dalej. Tak. Zespół to członkowie zespołów do spraw konsultacji społecznych, wydają opinię odnośnie terminu konsultacji, miejsca konsultacji, sposobu poinformowania mieszkańców o konsultacji. Ja bardzo y, szanuję. Y... Prezydium Rady Miasta oraz przedstawicieli wszystkich klubów. A ten jest że Rada Miasta nie ma. No to wpływu? No nie ma, no to, to po pierwsze. Po, po, po drugie Państwo wiecie, że opinia jest bardzo ważna, ale nadal Rada Miasta nie ma wpływu na przebieg konsultacji. Jeżeli Prezydent ignauuje Rada Miasta, to tak. E nie, nie, nie, nie mówię o, o relacjach, tylko ja mówię, o, mówię o, zapis o zapisie tego regulaminu. Ale pan, ale pan bardzo, ale pan, to jest niepokojące, że pan tak, bo pan napisał, zrobił tak ten regulamin, chyba wiedząc, że przewodniczący i ze przewodniczących jest z jednej strony sceny politycznej, bo wprowadził pan tak naprawdę, że jest według pana klucza, czterech jest z koalicji PiS i Kocham Sopot, a jeden z Platformy. Tak, ale w zeszłej kadencji, jakby. No nie, ale wie pan. Ale... No, no, to jest zły regulamin. No tak, ale też Ale, ale, ale, ale to ja bym też ci proponował takiego czegoś. Czy pan za, widział, czy myśmy, czy jest tak, nie wiem, czy pan no pan traktuje nas trochę jak banderkryty, tych i nie muszę powiedzieć. No, no niestety, no. Czy myśmy powołali jakąś. Komisji, dzieliliśmy się komisji, że przewodniczący z tamtej jest opcji, Augustynia jest z tej opcji, Kryżkiewicz z tamtej, tak? Meller jest innej. Przecież jak porwaliśmy Komisji budżetu obywatelskiego to się, że staraliśmy się, żeby ona była w miarę równoważna, że wszyscy byli reprezentowani. A, a tutaj Pan swoimi rozwiązaniami doprowadza do pewnego skłócenia. Jest to kolejny, ja już to takie szczególnie. Do końca jest tak, nie było pan spotkania komisji, a spotkania komisji są nagrywane i protokołowane. Ale ja patrzę na zapis. A ja Panu mówię, jakaś historia, że ta kwestia była dyskutowana takie bo ja pamiętam, ja sobie to jest sprawa, że jest przecież obecnie i było decyzją radnych czy sugestią radnych, że ma to tak zostać, tak? I ja, ok, już dobrej, i tak będzie, ale wiem, że to oczywiście wygląda tak jak wygląda. Ja nie, nie pamiętam dokładnie tych trybów, ale jeżeli chodzi o mnie osobiście, dla no mnie mógłby być ten skład zespołu taki, że w to skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele wszystkich trybów po jednym. Dla mnie to ok bo według mnie to było tak trochę mało tych tak, radnych, ale to już jak Rani zadecydowali, tak jest, tak? Nie, nie, no, nie znaczy, że no, wydaje się, że ten regulamin nie tworzymy tylko dla jednej kadencji, ale dla, dla, dla na przyszłych. Ja, ja też ja się po, bym jakby odrzucił ten, prawda, taki parytetowy sposób myślenia. No, znaczy, ale przede wszystkim, jeżeli mógłbym jeszcze tak dokończyć, do, do, do że wydaje mi się, że yy... Idea tego zespołu, że żeby on był szerszy, była taka, żeby głosów było, było jak najwięcej, tak? no, że, ale wydaje mi się, że ten zespół, tak czy inaczej e, opisując to, ona ma możliwość przede wszystkim spotkania się z prezydentem i porozmawiania, jak ma to wszystko wyglądać. Tak? Taka była idea. Tak? Jeżeli tych radnych będzie więcej, bo ten zespół jest całkiem dosyć duży, to według mnie sporo. Ale pan daje przewagę jednej stronie strony politycznej. Pan, jeżeli to wchodzi, to pan podejmuje decyzję, bez względu na to, czy się przewodniczącemu Rady i wiceprzewodniczącemu. No nie, ale pozydę. litości w skład zespołu do konsultacji wchodzą. To nie jest, że mogą tylko. Tylko, ale decyzja odnośnie terminu konsultacji jest prezydentem. No nie, ale nie pan, no czy pan, pan umie po polsku, czy, czy nie. Napisał pan, że, że ci wchodzą. No, wchodzą. no to oni wchodzą. Ale oni opiniują. To A jest 5 do jednego, No nie, ale wie ale pan. No ale jak co z tego, no to pan pisze, Pani pan ja nie demokraficzny. Wbrew na przykład temu, co twierdzi Wie pan, no nawet dosyć często, ale też tak się z jej zdaniem liczę. A tutaj pan wycina jedną stronę. No to pan, wie pan, ja panu, ja pan, przepraszam, co Już nie chcę pan tutaj, wie pan, o pana obiektywizmie i demokracji świadczy pana strona internetowa i treści, na których pan tam umieszcza. Wie pan, to też taka uwaga, bo jak się traktujemy jako demokratą ponadpartyjnym, to należałoby to brać uczciwą stronę, ale pan nie brać uczciwą, bo mi ten mnie jest nieuczciwy i robi, przepraszam, no, z radnych krytynów. No, no z rady miasta, która to uchwali, robi pan krytynów, no bo uchwalą prawo, które jest to, które zabiera mnie, jako obywatelowi, który nie chce chodzić na spotkania konsultacyjne, chce tylko głosować na ankiety, zabiera mi prawo brać udział w konsultacjach. Jakim prawem, co par. Pan, pan, pan. Takim prawem, <grym> że artykuł ustawy o samorządzie unijnym dopuszcza to, że Rada Miasta może wybrać formułę przeprowadzenia konsultacji. Ale jeżeli zapoznać się z konstytucją. To, że nie przeszkadza. Się, się, się z konstytucją. Zapoznałem się z konstytucją akurat tak jakbyś powiedział, wiem, że, że chcesz głosować przez internet w wyborach, a nie możesz. Jeśli konstytucja, czy ktoś tam chce ci zabrania. Nie, to sam wybrał, że głosujesz tylko w formie papierowej. Się kuć, ale nie, ale nie tą konsultacji. No dobra. Pani Przewodniczący, nie, ja. ale... Piotr, Piotr, Piotr, przepraszam, bo ja już Piotrów zabrałem głos. Ustawodawca przewidział, że w sprawach zmiany granic miasta na przykład są niezbędne konsultacje, konsultacje z mieszkańcami. Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, w sprawie zmiany granic wyłącznie na, na tych debatach, a nie w innej formie, tak jak było to zrobione w przypadku zmiany granic w jest Idealny przykład w ogóle, idealny to przykład do tego, żeby korzystać na regulaminu, no, bo po prostu idealny sposób Do, tego do czego? Do debat? Nie, ten przykład, który Pan podał, zmiana granic to na przykład przesunięcie granicy tej przy Gareniu, jest idealnym przykładem do tego, żeby wykorzystać regularnie te, które jest zaproponowane. W którym czy, się wyłącznie, wyłącznie debata, debata, czy konsultacje mogą się odbywać wyłącznie podczas debat, tak? W formie, to, tak? Debaty. w formie debaty. I konsultacje mogą dopuszczać warsztaty lub inne formy e, dostarczania mieszkańcom informacji. Nie ja można ja mieszkańców ja... wsadzić w autobus, z Jestem, jestem prawdopodobnie tutaj no, no, jakimś takim niezrozumieniem, nie, nie potrafię tak rozumieć, rozumieć, ale to akurat jest generalna zasada, która kłóci się z tym, co przed chwilą powiedziałem. Wyłącznie w formie debaty, kiedy mieszkańcy chcą, mogą głosować w formie elektronicznej, w formie, formie ankietowej. Zaś, jakby pan się na mnie nie obraził, jesteśmy już w tym temacie, ja chciałbym Państwu pokazać następującą rzecz. Na temat niekonsekwencji braku logiki, wielokrotnie mówię, no, to jest właśnie przykład. Przykład zapisu w statucie, który mówi, że każde głosowanie może być wyłącznie w formie od 0 do 9. I teraz wracamy 2 lata czy 4 lata wcześniej, zmiana granic. Było pytanie, czy pan, pani jest za zmianą granic, i tak dalej. Nie Nie mam zdania. A w, na przykładzie proponowanego regulaminu konsultacji społecznej my możemy zadać następujące pytanie. Czy Pan, Pani jest ze zmianą granic? Trochę więcej. I tu jest tak, w skali od 0 do 9. Czy, czy, czy, czy, czy to w ogóle to jest w ogóle totalny absurd? no tego nie da się zrobić. Trochę pan, nie, trochę. nie da się tego zrobić, bo to jest totalny absurd. Totalny absurd. Yy, wyjdzie nam wyjdzie nam średnia 4,5 albo 2 3 nie no tak nie no to jest proste i e, tu jest nawet pod i, a interpretacja tego będzie że to coś jest, jest pod średnią albo 3 Macie tutaj ciuchy pan kurczę a tak co my chciałem jeszcze chciał no ale żebym jedno bardzo dużo pracy wkładam w wszystkie wyzwolenia aktywności mieszkańców i oceniam mierną, nawet zerową naprawdę i we wspólnotach, i i w tych konsultacjach yy, już różne metody stosujemy i naprawdę no ilość pracy i, i nakład finansowy też jest duży. Jak nie ma awantury, to aktywność jest praktycznie zerowa i tak w tak tej chwili no, najbliższe te propozycje w sumie udało mi się no, zabrać jakąś był ale przykład, no, boisko piłkarskie, tak? Mówimy o tej spóźnieniu rady. Myślałem, że tych chłopaków ćwiczących jest mnóstwo, tak? Rozmawiałem z muzyką, z trenerami, z sędziami piłkarskimi na meczu. Słuchajcie, nie sądzę, że czy któryś z tych młodych wybrzeń, tych już pewno dojrzałych, no, czy jeden jakikolwiek wniosek tutaj spłynął? Myślę, że nie. A to jest tak bliskie, bliskie ciało tego no. tak sióla, tutaj, no. właśnie w spółdzielni myśleniowej ja Nie jestem sportowcem. Więc ja chciałem stanąć w obronie opinii na podstawie mojej tutaj kultury, rocznej współpracy z Państwem. Ja tu się zawsze zastanawiam tej dysharmonii, jaka jest między urzędem i prezydentem, który zatrudnia dziesiątki pracowników specjalistów, a innymi, którzy po prostu muszą tą... to. Dziękuję za ustanie przez specjalistów. To miło. W przy, przy, przy przypadku A radnymi, którzy muszą spełniać tą granicę reprezentowania mieszkańców, dysponują swoim czasem, swoimi kompetencjami, czyli pozbawionymi generalnie jakichkolwiek struktur, jakichkolwiek zasobów. I dla mnie te konsultacje są tym elementem, który miał wspomóc radnych, że właśnie mieszkańcy na tego typu spotkaniach podzielą się z radnymi, organizatorami właśnie, czy wiedzą, przyjętnościami, czy rozwiązaniem. Przykład, I yy, to będzie dyskusja, nie wiem jak to się zakończy, dotyczące szpitala w Sobocie. Yy, dzisiaj przeczytałem yy, kilka wypowiedzi, tak, Sły wypowiedzi yy, w internecie. Kilka dopisałem. <laughs> w internecie, który na pewno odchodziły te wypowiedzi od strony Urzędu Miasta, które przygotowują wypowiedzi, na każdej sesji widać tak jak te służby idą do dziennikarzy, przygotowują wypowiedzi do wydrukowania, potem na dzienniku, ich I tak samo przygotowane są wypowiedzi dotyczące rozpowszechnienia po gazetach, czego radni nie są w stanie zrobić. I na przykład prezydent zleci opracowanie, zresztą trzeba powiedzieć, bardzo dobre opracowanie, zostało wykonane dotyczące analizy czy jest sens yy, yy, yy, realizacji czy ta Zobacz. I nie ma szans przebicia się do świadomości społecznej bez spotkań i dyskusji na przykład głosu, który mówi, przecież jeżeli działka na ulicy Polnej zostanie sprzedana, w tym momencie nie Punkt, koniec końca. Jeżeli walczymy, aby szpital, no, jakikolwiek szpital powstał z pieniędzy zewnętrznych, żeby ani urząd, ani Sopocianie nie płacili za szpital, nie ma innej formuły jak. To nie ma innej tak? Czyli sprzedam działkę blokuje e, powstanie szpitala w sokocie. I to jest krótka. Czy taki gdziekolwiek e, e, głos mogę mieć rację, nie mogę rację, się przebił. Przecież w analizie prezydenta było napisane, że przecież ta działka może być wydzierżalna, tak? A jest atak od strony prezydenta i od strony y, radnych PO, że chcemy podarować y, działkę za darmo inwestorowi. A kto to powiedział? Kto to w ogóle powiedział? Przecież w formule... Nie, nie. Nie można podzierżamić tą działkę. Wcale nie trzeba się pozbywać. Zresztą w tym materiale, który został dla PZP przygotowany, tak, taki akapit jest. I ta Pani, która to przygotowała, dokładnie to napisała. Wcale nie trzeba. I tak samo w tej analizie jest dokładnie napisane, że zrobiła bardzo dokładną strukturę analizy mieszkańców Sofotu. To, czy mieszkańcy tego nie zrobią. Jeżeli nie usłyszą głosu ktoś, kto siedzi nad tą analizą, na czas, to, to nie będą wiedzieli. Druga sytuacja. Prezydent się chwali, tak? dostał nagrodę w 2012 roku jako najbogatsza gmina w Sopocie za 2010 rok. Tam ja czytam, jest od moim zdaniem na kolesie na, na Oni mówią: no kurczę, ty jest w ogóle mieszkasz w super w mieście powiatowym. Wy macie 6200 zł na jego mieszkańca. A ja mówię: Sorry, jakie 6000? 63 miliony, żeśmy w 2010 sztucznie zawyżyli dochody i tak naprawdę mamy cztery sześćset i za te 6 tysięcy. Jako przykład, nie jako, przykład informacji, pisa, no. nie, jako przykład to się, nie to się nie przewija, bo ta informacja może się przewijać tylko na tego typu spotkania, bo przyjdzie ktoś, który ma struktury czy czas. Mają być konsultacje, mają być debaty, przecież są na no 10 osób, a 1000 weźmie udział w ankiecie. No i dobrze. No, ale jak nie będzie Ale, ale, ale no, to będzie... Są na to przyjdzie 10 18. osób na działać. Czy można Pani Przewodnicząca? Ja może teraz ja, bo, bo mówimy, każdy ma rację, ale zupełnie jakbyśmy się nie rozumieli. Mówimy po angielsku i po chińsku. To jeśli chodzi o szpital, no to ja też uważam, że jak ktoś to kupi, to nie będzie tego szpitala. 100%. Natomiast jeśli chodzi o ten regulamin, to ja uważam, że to jest naprawdę, Marcin, yy, troszkę za głęboko w to wszystko się wchodzi. Ludzi nie zmienisz do głosowania. Ja chodzę, zmusisz tak, jak im dasz kartki na rynku, czy pod sklepem, czy na siłowni i oni to przyjeżdżą i wypiszą. Tak? To jest, bo to jest tarczy do Po drugie, nie można pozbawiać ludzi przez internet. Po trzecie, tych, którzy są niepełnosprawni. Marcin, ja jestem też za tym, żeby debatować i rozmawiać. Ale ludzi tak naprawdę nie możemy zmusić do tego, że jak on nie przyjdzie, to on nie będzie miał możliwości decydowania o tym. To tylko ten zainteresowany, który chce się zainteresować, jak ja się zainteresowałem o spotkanie, to ja tam pójdę. Chodzi o, o informacje, czyli żeby były zabice informacyjne, żeby to ludzi się nie zmusi. Ludzi można dać, ale rzeczywiście jak on będzie chciał tylko być za tym stadionem ogniwem albo za szpitalem, to on postawi tą kreskę, a będzie chciał przyjść na spotkanie, żeby fachowcy, czy jedni z jednej strony, czy z drugiej wytłumaczyli mu, jaki to będzie szpital, na jakiej zasadzie on będzie funkcjonował. To trzeba takie spotkania zrobić, tak jak Pan Augustyniak wszyscy mówimy i tam na tym można rozmawiać, ale nie można pozbawiać innych. Ja uważam, że ja nie chcę się przyczynać do tego, żeby kogoś odbierać komuś prawo głosu, bo będę powiedzieć kryśliwicz winien tego, że coś nie tak zrobi. Nie róbmy taki, takiego zagmatwania, mętliku, może tych też dobrze, ale ja proponuję, tak jak kiedyś powiedziałem, iść na tego radnego i decyduj jako ty, jako głos społeczeństwa i wtedy będziesz. Ja uważam, że jak ktoś chce przyjść, to będzie głosował, czy to na rynku dasz mu i on to wrzucił w urzędzie. Z jakim stoimy ileś na czasu? I, I w klubie Kolaseum i pod Lidlem. I ludzie brali od nas te ankiety, powiedzieli, powiedziałem, gdzie to mają, gdzie, jak mają to napisać i wrzucali to. W tamtym roku brałem od ludzi i sam wpisywałem te nazwiska, bo przy każdym wrzuceniu trzeba nazwisko podać i, i przeczytać. Nie zmusisz ludzi. Ludzie są tacy, że są. Jeżeli chcesz płynąć na to, to rób po swojemu. Ja nie chcę ograniczać nikomu wolności słowa, decydowania ym, o, o pewnych formach. Będę mówił tak samo o tym szpitalu i nigdy nie przekona nawet Pan Prezydent, że ten szpital jest nieopłacalny, nierentowy. Dajmy szansę, ktoś kto się znajdzie, przedstawimy mu o, o, o, o, ofertę i też proszę na mnie pisać, że to będzie wszystko prywatne, bo my dając ziemię, nie, nie, nie zlecimy komuś, żeby on nie. za wszystko brał pieniądze. Jeżeli my mu damy w umowie, tak jak powstał, centrum Hafnera ma powstać, dworzec, dlaczego nie możemy komuś dać szansę, żeby powstał? Jeżeli ktoś się wycofa z tego, czy będzie to tam taki oddział, czy taki, jak tutaj rezolucja i tak dalej, no to mieszkańcy niech zdecydują, a ten fachowiec powie: Dobra, ja to wezmę. Panie, o szpitalu to już ma 15. Komisja Zdrowia, niestety dopiero jutro 8.15. A jutro 8.15, przed sesją? Tak, no przecież to jest skandal. Dobrze, to ja, już nie ja mogę Panie Przewodniczący, do czego służą konsultacje? Służą, żeby pokazać radnym, jak, ma, jak mają działać. I Ja muszę powiedzieć, że ja tak samo czytam posty internetowe, choć sobie zdaję sprawę, jaka jest ich wartość, że jeden z nich pisze Pan Perkowski drugi pisze, ktoś inny, trzeci pisze, jakiś mój zwolennik, czyli to są takie tam takich ludzi, którzy, którzy nie zaangażowani piszą, jest bardzo mało takich spontanicznych, ale ja je czytam, ja je czytam, bo po prostu to jest też jakaś forma opinii publicznej, tak? No, A o banerach pan prezydent A o mi pan prezydent czytał? Spotykam, A o ja, twoich banach? Sam pisał? pisał. Te, nie, nie, ale o twoich tobie wprost powiedziałem. Ja, ja tak samo pismo, nie muszę pisać. I się tak jest i teraz y, jest, tak ale ja mówię wprost, nie muszę, nie muszę ten yy, wpisywać takich, ale jak się podpisuje, to jest potem powiem, nie chcę już tu, ale to I teraz jest taka oto sytuacja, że będzie głos z debaty, będzie głos z internetu, będzie głos z ankiety, a na końcu muszą radni podjąć decyzję. Tylko nie, nie róbmy, że... jest tylko, wiesz, przy wybrani przez Oczywiście, spółeczny. ale ja proponuję, żeby, ponieważ Pan ma takie przywiązanie dla debaty, specjalnie dla Pana, taki special time, thanks, tak, dopisać do tej uchwały, co była o tych konsultacjach, sprawy, że w czasie naszej konsultacji musi się odbyć debata. Ja panu, Ale ja, ja, myślę, panu, muszę, ja, ja, ale, ja pana, ale nie, no może pan może pan ma to rację. Co? Tak no Ja panu proponuję co więcej, że jak będzie ta pierwsza z debat, czy dwie pierwsze, to zaproszę pana tego zespołu, że pan, żeby to taka ala pana moduła, tak? I Zobaczymy co z tego będzie. No że się nie Nie, już, tak. Mam to, dużo piłek. Wyobraźmy sobie temat konsultacji robionych na podstawie obowiązującego regulaminu z 2007 roku. Tak? Temat konsultacji i jedno pytanie w ankiecie. Czy sprzedać działkę przy ulicy Polnej, która jest przeznaczona na Tak? I odbywają się, odbywam się spotkania, przychodzi na nie 20 osób. Reszta stwierdza, że są ankiety w urzędzie, w internecie. To po co ja mam tego sumie, tak. tak? Nie ma informacji. Czytałem w gazecie. Część osób czy, wiemy dokładnie. Ale czy przeczytał to Pan Pana temu? Zaraz, no, zaraz. Jeszcze bym mogli mówić. Panie Prezydencie. I teraz 1000 osób wzięło udział wie, w, w debacie. Coś wie, że 10 wzięło udział w debacie, wysłuchało argumentów swoich, Prezydenta, specjalistów, lekarzy, radnych, radnych, lekarzy z platformy, każdy ma prawo się powiedzieć. tak? 10 osób i o co chodzi? 900. 90, nie no, dlaczego nie? Ale ja się będę no, kłócił, że tą jedną pana. Przecież każdy jest ale, ma prawo przeczytać w Gibierze całą nie, prawdę to, objawioną. Ale, to, no, to, I może przeczytać, bo nie wiecie. Nie no, każdy to, ma dostęp do Gibiery, bo do ale, to skrzynki to już nie jest jakimś super obiektywnym źródłem informacji, to nie pan się ze mną akurat zgodzi. No, ale przydaje ja wie Pan, ale jak Pan, pan czy mówi, że ja mam takie duże źródło, to nie, to Pan ma to z spółkiem to źródło tak naprawdę informacji. Finansujecie tą rywierę, czy, czy ten, naciągacie różnych, którzy ją finansowali i wrzucacie to każdy każdej ja tego nie robię. Wobec tego, wie Pan, ja mam możliwość. Poza tym tak, Pani redaktor, tam gromadzka Am Amzalewicz, jak się nazywa, ona puściła raz półka jednego dnia, drugie dnia puściła mnie i to jest uczciwe. To jest zupełnie uczciwe. I każdy może przeczytać. ja spółka swoich postępy potem nie. I może a nie, a mnie nie było w gazetach, jak rozbieraliśmy flagę w Istanbulem. byłeś w Byłem na, cierpie, mi, na ja pewno konsultacjami można w pewiencie troszeczkę manipulować, sugerować pewne rzeczy ewidentnie. No. Pozwólcie, żeby zebrać ileś tam głosów pod boiskiem, pod tym Nordic Walking, no to mówię, to w zeszłym roku na Przeleśiu było tyle głosów, no musimy zaistnieć, bo za chwilę nam powiedzą inni, w innych e, to to byłem na No to był jeden z argumentów, no, no, żeby, żeby też się Ale, ale, ale no, ja Wam dam prosty przykład, no, chciałem innego planu na Parku Grotowym, tak? No i co? I nie I ma jest. innego planu na Parku Grotowym, mimo że miałem większość w tamtej kadencji w Radzie Miasta. I nie, ja tego nawet nie porsowałem w pewnym momencie. Wiedziałem, że jest taki opór społeczny, że nie ma sensu tego robić. Także nie może pan robić jakichś braku demokracji tak, czy w innych mój. rzeczach. Pan, to nie jest tak, że o wszystko się udaje. Natomiast polityk, który nie ma, nie umiał udowodnić, że mam 50% racji, to jest politykiem do dupy, prawda? tak, bo to powinien się zwijać wtedy do domu. Natomiast nie mówisz że zawsze mam racji i nie mówię, że ludzi nie słucham, bo dla mnie, ja nie chciałem domu seniora, ja go nigdy nie chciałem, tak jak nie chciałem budżetu obywatelskiego, no, Oni mnie przekonali, uważam, że super jest, super budżet obywatelski, super domu seniora, no niech pan nie traktuje wszystkich jak durniów, którzy, no bo tak pan traktuje, no, no że tak, ci radni są bezwolnymi Karnowskiego, tak, tak no nie jest. protestuje, tak, tak. to zdecydowanie to, to... No, ale jak ja czytam Pana stronę internetową, to niestety jest Pan nieuczciwym człowiekiem, bo pisuje Pan tam studę. A może? No to w każdym To w każdym razie. To w każdym razie. To w każdym razie. To w każdym działalność prezydenta. Nie, nie, nie, wygląda Pisze pan Panu. Kłamałam z Tobą. Piszę Panu, przygotuję cały. Ja zrobił Pan Dobra, to przygotuję. Nie jest to ważne do punktu wyjścia. Skąd ten. Że no, Tak jak ja rozumiem Marcina, to on właśnie wynika z, z braku zaufania do takich no, działań, które można traktować jako, jako swoistego rodzaju y, manipulacje. A może i chęci uzyskania A może Z tym, że no, tak naprawdę no, zastanówmy się, o co ten ból idzie. No, te konsultacje nie wiążą. Prawda? Czyli na, na, na końcu jest decyzja prezydenta. Radnych no, i prezydent? Tak, żeby to dobrze no, funkcjonowało. Ja to. jestem, no, to powtarzam to od trzech lat. No, mm. Rozumiem twoi, większość Twoich obaw, osterech, etc. Natomiast no, dla mnie jest oczywiste, że, że, to, że to musi być funkcjonalne. Prawda? Że to musi być kazuistyczny ja y aktywność my, no, no a, właśnie, no, na, no, na końcu tej drogi stoi to, żeby jak najwięcej ludzi się w sposób miarodajny wypowiadało, no, no bo, bo to jest istota rzeczy. Czy tym narzędziem to... Bo, już nie nie my. to. No, wydaje mi się, że taki był właśnie tego cel. tak. Nie uchwalenie tego, jeżeli... Nie, nie, proszę bardzo. Pan. Tak. Znaczy, ja, ja Panu powiem tak, możecie mnie pokroić nożem, a, nie, nie, ale, ale nie. możecie pokroić nożem, ale mam taki przykład kiedy staje wbrew większości Rady Miasta i wbrew e, jak, i też opinii publicznej ostatnio z Panem Sperski na ten temat dyskutowałem, na temat e, stawowie. Gdybym ja chciał zrobić to, co chce zrobić ten inwestor na stawowie, który ma poparcie wielu nobliwych osób, towarzystw i tak dalej, zabudować stawowie, na, grado, na Grodzisku tym wleciał w kosmos, ten, ten inwestor tak jak ten inwestor drugi, drugi, drugi, ten inwestor z dworca, umiał tak zakręcić, bo inwestor dworca ten Francuz, bo przyprowadził pięć osób i pięć osób posadził w różnych miejscach na sali. Jeszcze zastosował takie, kocham Polskę, mam żonę Polkę, tutaj wziął pod wszystkich pod włos i tak dalej. I na końcu powiedział jedno słowo za dużo. I gdyby jego nie powiedział, wygrał to spotkanie. Powiedział, no musi być super a ja powiem, że musi być supermarket, to ludzie go nawet już ta piątka zamkną, tak? I wie Pan, i można takie spotkanie tak łatwo zmanipulować. I mogę Panu powiedzieć, że jak ja się z Heniem mówię, to zmanipuluję Panu każdą debatę, każde spotkanie. Każdy. Ale nie zmanipuluje Pan dwóch tysięcy ankiet. Oczywiście, że Pani nie. Oczywiście. To jest, nie. To jest. Nie. To jest, oczywiście, oczywiście. To też tak? na informacje zapewniają. Ale więcej pan z 50 osób niż 2000. Ale tak, oczywiście, ale tak, przepraszam tak, bardzo. bardzo, ale ja nie mówię, ja nie muszę decydować o pytaniu. Chwileczkę. znaczy wróćmy znaczy nawet to, to, to wyjście tak? Bardzo pewno bardzo polosło, to znaczy dostęp do osób niepełnosprawnych, tak? Czy są przeszkody prawne, bo jakieś inne formalne? które uniemożliwiają w, e, Urzędowi Miasta zorganizowanie transportu ale, ja, ale od razu cię odpowiem, jak my będziemy się takimi rzeczami zajmować, to nie to, że to jest kosztowne i tak dalej, tak dalej. Proszę przecież wszyscy przez, przez internet zrobić. Ja się z tymi rzeczami nie zgodzę z tobą. Dla... Urzędowi miasta robić niektóre, przepraszam, rzeczy, które są. Bez sensu. Ja wiem, że ty chcesz coś polepszyć, ale czasami to może za przeproszeniem popieprzyć, bo ty chcesz yy, yy, yy, jak najbardziej te konsultacje dotarły do ludzi, ale kosztem też budżetu miasta, a ludzi i tak nie przekonać do pewnej rzeczy. No. Jak niepełnosprawny może pójść jeżeli się źle czuje i tak dalej, i tak dalej. to nie może. No, no, no, no to nie, nie właśnie, ale w domu czy... może to zrobić. No, Marcin, a nie jak czy... się dyskutować? Żeby a ja się nie... znajdzie tych ludzi niepełnosprawnych do wyborów, to wiadomo, że oni są... Zgłaszali. I wiadomo. A tak, jak można znaleźć ludzi niepełnosprawnych, którzy mają chęć głosowania? Dodatkowych ludzi, z drugich no do no no takich rzeczy. Rzecz, rzecz, osoby, a... które, które chcą, że nie są duży Marcin, te pieniądze, które są na takie coś. Ja, ja, ja rozumiem, że ty chcesz, ale ja uważam, że moje tak swoje robi i to do ludzi dociera. Jeszcze docieram. pytanie, a dlaczego Pan na przykład wyklucza osoby, które pracują w Warszawie, mieszkają w Sopoli? A dlaczego Pan na przykład uważa, że osoba, która jest mieszkańcem Warszawy nie powinna głosować? Dobrze, jeszcze raz. Pan uważa, że jeszcze raz, mieszkańcy, którzy. Mieszkańcy, sopotu którzy pracujących na co dzień w Warszawie. Czy ma prawo do głosowania z hmm. czy nie? No. Ma, no, no. no. Ma, czy nie ale pan jest. go wyklucza, bo on tu tak. na debatę nie przyjdzie w dzień poprzedni, ma pracę w Warszawie. A, ale czy można. musi mieć prawo do głosowania no. znawa, ale, z nawet. Sobie ale jeżeli nie ma z zasięg z z internetowy, z to może sobie zagłosować konsultację. Ale zgodnie zaraz. I teraz według Znaczy wie pan, ja jestem akurat zwolennikiem wielodniowego głosowania. Czy ma być debata, czy nie ma być, tak? Ale ma być to wiadomo, że nikt tego nie kwestionuje. Ale ja myślę, że ma być debata. Musi być debata, ale także inne formy się liczą. To wiadomo, znaczy sytuacja jest tak, tak znaczy ja, jeżeli mogę już, żeby tutaj nie przedłużać, argumenty z mojej strony wyglądają na następujący sposób. Jeżeli jest dopuszczona forma pisemna wraz z debatą na debatę, czyli gwiazdka osób, reszta będzie mówić o głosowaniu pisemnym, czy tak? czyli to oznacza, że wynik głosowania w znacznej części no będzie, będzie w małej, jest bardzo prawdopodobne, że wynik nie będzie pewnie świadomy, że to będzie poinformowane na tak? czyli jeżeli Państwo uważają, że takie konsultacje jest sens robić, to w moim przymocie jest to nie tak, bo jeżeli, po co robić konsultacje? Sama Prezydentów, tak, czyli macie inspiracje, tak, żeby uzyskać głos mieszkańców, tak. opinię mieszkańców, to żeby testować radnych ustawy samorządzie, tak, no właśnie, rozumiem. tak, że wiemy dokładnie, że taka jest idea, tak, czy chcemy wiedzieć, co mieszkańcy strzeli? wrócili tak sobie oddać? Tak. Co? Co? Co w ogóle wchodzić? Nie robimy tego w ogóle. Nie robią co chcą, tak? Konsultacje, które są fikcją, nie są warte organizowania. To, proszę że... nie to, obrażać naszych konsultacji. Sektor był robiony przez tak, skończy, nie, ale nikt nie, nie się do tego, co było robione w przeszłości. Ale to, po to jest na regulamin, żeby tego nie powtórzyć. Ale, no nie, ale, ale, ale proszę pana. Ludzie są świadomi. Proszę, są tacy, prosiłbym, żeby pan. Mówił, że nie jest o bo. Ja niestety bardzo wiele rzeczy robię na podstawie rozmów z mieszkańcami w mieście. Nie siedzę sobie naprawdę wieczorem w domu, nie dubię pnusie, nie wymyślam co jeszcze zrobić. Tylko rozmawiam z tymi ludźmi. Wie Pan z tymi ludźmi rozmawia Heniu, czy tam Wiesiu, czy, czy Piotr, czy, czy Jurek, to nie jest tak, bo Jurek jest to osobą, która, która zna od przedszkola półsopotu. Tak? I nie, nie jest to człowiek, który sobie siedzi z żoną, pije kawę wieczorem albo winko i wymyśla i dzwoni po dzieciach, co też jeszcze zejść w Sopocie, tylko łazi po tej ulicy, czy jeździ, spotyka się z ludźmi i na tej podstawie przynosi pewne rozwiązania. Tak? I nie, nie może być tak, że teraz i także czytając gazety, czytając internet, to wszystko zbierając do kupy. Zdaję sprawę, bo ja bardzo lubię spotkać z mieszkańcami. Pan wie, że bardzo lubię być jeszcze droczyć z mieszkańcami, z panem, powiem, taką naturę. Lubię trochę prowokować, na przykład, żałuję, że nie zrobiłem tego 5 na godzinę zamiast 10, bo był jeszcze większy problem. Bo po prostu zrobiłem to specjalnie, specjalnie przekoloryzowałem sytuację. No oczywiście, że zrobiłem, żeby wzbudzić dyskusję, tak, że coś, żeby w ogóle zacząć dyskutować o sposobie życia na rowerę, tak. I żałuję, że nie zrobiłem błąd, że pięć nie zrobiłem. Cholera. No, I no, no ale no, że Wie pan, najlepiej bym nic nie ja bym, bym postawił 20 i wszyscy powiedzieli, ok, no 20 osób. Wszyscy jakby jeszcze, żeby nam nie umknęło do sen tak? Uwaga miasta, proszę pana. uchylenia tej uchwały jest. Proszę pana, parę Już miesięcy to. temu popieraliście statut miasta, który stał się kolapsem, wypieprzeniem pewnych pieniędzy z miasta. Co więcej, został uchylony nie przez tylko przez następny znaczenie sąd administracyjny itd. Prosiłem. Proszę pana, został ta uchwała unieważniona, tak? No jak? W tak, no, no 30, 30 punktach. No w 30 punktach. proszę bardzo bym prosił. Zbiło, wie pan, co. 90% pomysłów pana do, doktora Gerwina. Albo, albo, albo proszę, proszę pana, znaczy panie przewodniczący, bo czas kończyć. pogoda piękna iść na plażę. Ja powiem panu tak. No, ja przychodzę, bo wie Pan co, jak się mówi źle o Sopocie, to się mówi źle o, o mnie, bo ludzie to kojarzą i mnie nie zależy o tym, że mówiono źle o Radzie Miasta. Tak? Może o Pan Przewodniczący, no to co innego, tak? ale o Radzie Miasta komaś naprawdę mi nie zależy, źle mówiono. Co nie ma sensu i niech Pan zrozumie, że w momencie, ja nie jestem w stanie przychodzić na Pana wszystkie rzeczy, ale Proponuję, jako konsensus, pisać konsultacje. Proponuję, że pan, niech Pan napisze scenariusz tych konsultacji. Ja, pana, ja zrobię według tego scenariusza najbliższe konsultacje. I poproszę, żeby Pan je przeprowadził. No, nie chcę, żeby, no, może Pan ma rację. No, ale jeżeli wyjdą dobrze, to zmienimy regulamin. Tak? Możemy się tak mówić? A Pan nie będzie przeszkadzał. Mówimy się tak? Szanowni Państwo, znaczy, no, nie, znaczy, być być nie, to, karki, ale, to, ja, to, ja to tak, nie złożysz, ale, ale, nie takich, ale wie tylko, że ja bym nie chciał, żeby tylko konsultacje były, ale nie, wtedy to może to zrobimy na jedne konsultacje na zegranie przez nas temat, które my przygotujemy, urząd miasto na finansuje oczywiście po uzgodnieniach panu co no, to, to, ja to, ja. to Super, to, to, to, może to, to, to może być to, naprawdę przyszło. Ale nie, ja muszę jedną rzecz zareagować, proszę państwa. Eee, no, no. Muszę zdecydowanie zareagować. Ale Panie Marcinie, ale ja powiem tak, wie pan. Wszystko, że wtedy ja się zgodzę na to, że to był regulamin konsultacji. Natomiast ja uważam dalej, że internet, ankiety to są bardzo ważne też elementy konsultacji. tu Pan mnie nie przekona, bo każda forma wyrażania konsultacji przez ludzi. Nie, to... Nawet w, jak, w zdanie pod retuszem jest w bardzo pożyteczna. Panie jedna uwaga w zakresie internetu. mam wczorajszy dzień, tak? ja mam takiego 80, 85 letniego sąsiada. Tak taki się skończył, że ja po prostu umiem program, który ja tym komputerem, bo on by mnie po prostu zabił, zamęczył, bo on był na etapie, że jak to nacisnąć, tak? a do czego zmierzam, w tej chwili, a dzisiaj nie można wypowiedzieć. By żeby postawił ten komputer ta osoba, która ja jest u siebie w domu, była w czasie tych konsultacji dostępna na tym komputerze. Znaczy, ja nie mówi, tak? mówię, że ma być transmisja na żywo. Nie, nie transmisja na żywo. On może fizycznie uczestniczyć, Jestem słuchając tak. transmisji na żywo. On wchodzi z dane, tak jak ja do sąsiada, wchodzę z danym, bo ja wszystko to uruchamiam to za to niego, tak, bo, tak. I on w tym momencie absolutnie Wszyscy jest, jest ja uczestnikiem. Ja tak, on jest uczestnikiem. Ja, ja, to, ja biorę ten wyrzucam na, na ekran to, i dowolni ludzie są uczestnikami. Słuchajcie, ja mam technicznie. Pana Jaleńskiego zapytajmy, Słucham? czy on to akceptuje. Pana Jaleńskiego, czy on to akceptuje? Nie, nie Słucham, bo pan, pan, Jest bardzo dużo inżynierów, którzy mają lat 60, 70, 80, dla których dla których komputer jeszcze w tej chwili jest tak już trudny, że, że lepiej go nie dowiedziałem. Słuchajcie, bo, bo to no, trzeba kończyć, bo to trzy no, lata trwa i to już jest absolutna przesada. Marcin, czy, czy ta twoja deklaracja, prawda, że są jedne konsultacje przeprowadzone według zasad przez ciebie no, wymyślony? Dobra, ja, zaproponować Mogę no. zaproponować tematy, jeżeli pan prezydent się zgodzi, bo zresztą się zgodził na to wcześniej. Myślę, że będzie bezpieczny, jeżeli w ten sposób porozmawiamy o tym, jak ma wyglądać parę Czy zgadziłby się pan na to? Żeby w ramach otwartych spotkań, tak jak jest zgodnie z wygląda, myślę, że będzie to bardzo dobrze My jesteśmy zarzuceni. Tak? I robiliśmy to Ale Chciałbym też, żeby dyskusja na temat tego, że nie chciałbym w sytuacji takiej, że proponujemy pewne rozwiązania, a Pan mówi, że a nie, ale ten punkt mi się nie podoba i tak nie zrobimy. Albo, że Pan mówi, albo nie, nie, ten porządek jest tego nie, ten nie, nie. Uważam, z tego spotkania wczoraj, uważam, Ale Pan będzie trochę demokratą. Ja bym powiedział Pan, bo czyniał, że to Zgodzimy, możemy to uzgodnić na tej komisji, której nie ma większości uzgodnimy na tej komisji, niech znaczy, będzie żeby. Przygotujemy razem takie spotkanie, ten... wie pan, no tak jak siedliśmy na temat budżetu obywatelskiego, no i w pewnym momencie też ja niestety mam obawy że w tym momencie będzie gorzej, bo zaproponowaliście bardziej skomplikowany sposób głosowania, ale hmm. chciałbym, żeby się udało znaczy, bo, bo to rzeczywiście złej, bo, bo... Znaczy, to jest, bo ja i tak dałem Ci kiedyś słowo, od trzy lata temu, że, yy, że zagłosuję, ale, ale mam dyskomfort, no, autentycznie, bo, bo jest teraz szansa, żeby przeprowadzić te konsultacje właśnie Będę Twojej formularza, prawda? I, i, i po prostu dobrze, zróbmy to, żeby to przetestować. I jak ta propozycja prezydenta, żeby to tak robić, to nie jest dobra, to nie być też godzin, może to, się się zastanawiam po prostu, na ile to, to, to Temat. tak pozyskać, to może to, żeby tak. Może żeby to, żeby to, żeby to, to, z się się ja z z to nie jest regulaminem z tym na językowo Tak, ja mam tylko procedury układania czytania i tak, znaczy procedury, tak? Dobry temat. Według mnie to Słuchajcie, to jest szansa, żeby Ja tego Ja to Zgoda. Nie, nie, bardzo trudno do zrealizowania. Ale, ale, ale nie, się, jeżeli ale bym coś powiedzieć, no, że my to polecimy to to to to finansować, tak? No nie wie Pan, co komu musi. Pan wziął to tak, tak? bo cały my kolega na szpitalu, że my nie finansujemy procedur, by Pan powiedział. Będzie... Ale potrzebne jest pan Nie, nie, nie, ale proszę Pana, może zróbmy to, co miasto jest w stanie samo sfinansować. Ale, ale ja nie teraz, mówię, że to musi być park gotowy, ale nie, nie, ale wie Pan, ale nie, nie, nie, nie, proszę Pana, nie róbmy tego, co miasto jest w stanie sfinansować. czy znaczy, nie mógłby ten temat na przykład wyglądać tak, że jaki ma być profil szpitala, to że w sensie jakie oddziały na przykład, Bo jakie są potrzebne. Tak, ale wie Pan tylko, że Panie ja bym to, chciał, ale nie, nie, nie, Panie Marcinie, znaczy ja myślę, że to jest inną dyskusja, jedną ale ja bym chciał, żebyśmy mogli skonsultować to, co jesteśmy w stanie wykonać. Oczywiście, no, bo tylko tak, mi to chodzi, żebyśmy to jest, nie rozbudzili. No tak, ale jeżeli PPP, to znaczy my, to my, my, my możemy... Ale wiesz, to jeżeli, Jurek, jeżeli, ja, tylko tak, a jeżeli zaraz, my pobudzimy mieszkańców, to znajdzie, no, nie no nie będzie tego problemu. Ale to, ma, party, to jest tak to samo, my? jakbyśmy skonsultowali z mieszkańcami, czy ma być większa ilość policjantów, czy nie. No, nie jeżeli skonsultujemy, czy ma być większa ilość strażników miejskich, czy nie, to tak. Bo my jesteśmy w stanie ich z budżetu zagwarantować. Natomiast co do policjantów, nie. Jeżeli my powiemy, zapytamy się mieszkańców o jakiekolwiek programy medyczne, to tak. Tylko mi chodzi o to, że to co jesteśmy, drogę, tak. Natomiast nie możemy się spytać, do końca, wie pan, ja, nie pani. Czy trafi ma być niższy, Polski? No. Panie przewodniczący, jest w stanie to robi. tak to nie, to robimy. To nie, no, no, no, O to pytanie, to czy znaczy, sprzedawać, czy nie, nie, nie. To, to, ma, to, to pytanie, czy sprzedawać, czy nie. jest pytanie logiczne, bo to miasto zdecyduje. Dokładnie. To umowa jest. Według mnie to jest super, mały no. cool temat. dla no, niech tak. no. Ale robimy jak na zgodnie z regulaminem. Te konsultacje tak. jest Nie, przypada, przejrzymy sobie tutaj dobrak, po, to punkt, to, po punkcie regulamin. Tak. Tak. Ustalimy no, wtedy. Tak, tak, tak. Mamy tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Znaczy teraz, tylko żeby nie, nagle się nie okazało, że te konsultacje oddano się w jakiejś pobole prezydenta, tak? Nie, no to jest. Ja rozumiem, że tego typu słuchajcie. żeby była to pełna jasna. Za punkt wyjścia bierzemy planów To to ostateczną wyjście, prawda, ale jakby ostateczny kształt powstaje. Ale na Panie Przewodniczący, na jedną rzecz musimy powiedzieć sobie szczerze, szczerze, nawet gdyby nie wiadomo jak wyszło, to e, pozbawione jakiegokolwiek roztropności i logiki jest przyjęcie tego regulaminu, regulaminu no to... który, który po prostu prawnicy e, zjechali się... od góry do dołu i, i, i naprawdę nie możemy powiedzieć, no, że możliwość. nawet jak ktokolwiek. Ja, ja mam propozycję, żebyśmy to jednak nie przyjmowali. Tego nie, no, nie no, ja to proponuję z tym sesji z nie pan, ja, ja, ponieważ ja się ja skrym, powiem, powiem, jestem tak. człowiekiem kompromisu, więc uważam, no, że to jest, to, to jest ciekawa, zabawa, <laughs> ciekawa zabawa. Ciekawa zabawa. pan, ja, widzi pan, tym się różnimy. Wie pan czym? Że ja idę na kompromis, a pan go wyśmiewa. Nie, ja się śmieję ale... tylko, że pan jest człowiekiem kompromisu od.. Dzisiaj. od... Nie, Zobacz, od dzisiaj. Od... No właśnie, Zobacz. to jest wydaje mi się śmieszne, ale. No, ale to, to jest pana śmieszność, że pan. To jest To jest mowa śmieszna, że jest. Ale przepłosowałem oczywiście, że tak. No, no właśnie. Ale widzisz pan, i co zła jest przy stanie, to na końcu mowa? Y, nie, pan co, ja... no, nie, nie to, ja nie to nie przekonuje. Ale, ale to pan jest Ale wieć pan, to niech pan. Ja mam taką propozycję, żeby pan się wsłuchał w głos mieszkańców. Ja bym chciał, żeby. No, teraz jesteśmy po obtorem. Nie ciągniemy tu raz. Ale mamy w Ja... Wykona Pan uchwałę Rady Miasta z 2007 roku dotycząca monitorowania e, e, e, projektów, dotyczących rewitalizacji, a w ramach tych projektów jest właśnie ta uchwała, gdzie Pan powinien do e, czerwca, 30 czerwca 2012 roku dostarczyć mieszkańcom e, właśnie wyniki ewaluacji przy stanie to wtedy porozmawia. Wie pan, no to my nie miem. Wie tak, nie tak. co, no, jak pan nie wie, to, to jak pan ufa ewaluacji. No że pan mi ufa, że ja ją dobrze zrobię tę ewaluację. Natomiast dla mnie wie pan, co jest największą korzyścią w tej przystani? to ile osób tam siedzi z pierwszych? Siedzi, nie wpływa, tak? Siedzi i się cieszy tą przystań, ale największą jest to, że powstała szkółka żeglarska młodych chłopaków i dziewczyn co w tych medalniczkach, w To jest największe. Ale po prawej stronie 74 miliony nie zapomnijmy. Ustalenia ostateczne są A ile milionów oszczędzonych, się można zbierać Uchwały trzeba zrobić w takim razie. Tak, tak. Także Pan dużo, tak naprawdę. Nie, ja. Myślę, że ją trzeba z bo Bez uchwałę sprzedaż nie trzeba zdejmować, bo ja panu. Nie, panu, nie, to, nie, nie, nie, nie, musi nie, być, nie może być głosowany. Nie, nie. Jeżeli ma bardzo. Uchwała o sprzedaży nie ma jutro. Uchyleni uchwały. Jest uchylenie uchwały, ale muszę pana pocieszyć, że najbliższa sprzedaż jest możliwa. Gdzieś tam w listopadzie. Ale ja jest nie jestem jeden no. temat. Ja jestem kompletnie neutralny w szkolnictwie Papki Dalej. Natomiast koleżanki, koledzy, gdzie, koledzy, gdzie koledzy to jest to to jest. zaproponowali rezolucję, która mi odpowiada. Ja nie muszę się spieszyć z tą sprzedażą wcale. tego. No, no to, no to, to, nie, to być. Przyjęto to na mojej książce. się stało? Przez pół tygodnia spadłem się z dzieckiem. W 999 się napadłem w kontuzji cięższej niż w czasie 50 letniej kariery biurańskiej. Z mięso wystaw kolanowych nie wiem, co tam jest. Ale muszę już pocieszyć bo cztery tam, tu coś, że tam. Nie, pan, no nie, pan. Nie, mnie pocieszyło i potem. Ale słuchajcie, państwo, państwa, ustawienia są następujące. Jutro zajmujemy. Ja, ksiądz mojecki powiedział, że wszystko trzeba pożarować. Tak. To jaka panu jaka panu perspektywa zresztą. czasowa w tej konsultacji? To znaczy, według mnie, zgodnie z regulaminem konsultacji, termin konsultacji ustaw, ustawa, przepraszam, ustawa zespół, nie ja. Tak, Czyli, tak, jeżeli jedziemy wszystko po regulaminie, kiedy już masz komisję? Ale to, to, to Tak, właśnie, ja chciałam panu dać.